wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24. Minęła 23. Radosław Siennicki, dobry wieczór. Premier Donald Tusk wzywa państwa Unii Europejskiej do wzmacniania kolektywnej obrony. Był tu jeden z tematów nieformalnego szczytu unijnych przywódców na Cyprze. Usłyszał zarzuty i przyznał się do winy. 57-latek, który potrącił posła Łukasza Litewkę, ma odpowiedzieć za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Jutro sąd zdecyduje o tymczasowym areszcie. Tegoroczni maturzyści pożegnali się ze szkołą średnią i wchodzą w ostatnią prostą przed egzaminem dojrzałości. Początek egzaminów 4 maja przystąpi do nich około 340 tysięcy osób. Czas na szczegóły. Zapraszam. Wydarzeń. Europa ma się zbroić. Ale czy wspólnie? I na jakich zasadach? Na unijnym szczycie w Nikozji padły mocne słowa o konieczności wzmocnienia europejskiej obrony. Premier Donald Tusk apelował o większą odpowiedzialność państw Europy jednocześnie podkreślając, że nie może to być alternatywa dla NATO. W tle kluczowa klauzula traktatowa, która zobowiązuje do wspólnej reakcji w razie ataku na jedno z państw Unii. Czy Europa jest gotowa mówić jednym głosem w sprawach bezpieczeństwa? I co to oznacza dla Polski? Z Nikozji Beata Płomecka. Premier Donald Tusk rano przed szczytem przestrzegał: Rosja przygotowuje się do kolejnych aktów agresji. Dlatego, jak mówił szef rządu, Unia zamiast na papierze powinna mieć przygotowany plan działania w praktyce na wypadek zagrożenia, a później już przed odlotem z Cypru w samolocie szef rządu podkreślał: My musimy mieć pewność, że te wszystkie gwarancje one są naprawdę do natychmiastowego wypełnienia, gdyby coś się stało. Na słowa polskiego premiera zwrócił uwagę prezydent Cypru Nikos Christodoulides. Widzimy kraje, które popierają to i są w sojuszu, jak Polska, a które mówią, że trzeba wzmocnić unijną klauzulę. Dla Cypru ta unijna klauzula jest szczególnie ważna. To kraj w sąsiedztwie Bliskiego Wschodu jest w Unii, ale poza NATO. Ma u siebie brytyjskie bazy, a w jedną z nich przed miesiącem uderzył irański dron. Z Nikozji Beata Płomecka, Polskie Radio. Polska już przechodzi od słów do czynów. Tempa nabiera program Safe. W Krakowie wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz zapewniał, że polski wniosek przygotowany przez jego resort został najlepiej oceniony w Europie. Przed nami duże wyzwanie, szczególnie przed Agencją Uzbrojenia, dokonania zamówień jako pojedyncze państwo, bo ten czas jest do końca maja, więc czasu jest bardzo niewiele. Gdybyśmy mieli ustawę, byłoby łatwiej, ale my pokonamy te trudności, te kłody rzucane przez Pałac Prezydencki. Pod nogi prawie 44 miliardy euro dla polskiej armii, dla polskiego bezpieczeństwa, dla ochrony naszych granic. Komisja Europejska wysłała tekst umowy pożyczkowej SEIF do 18 z 19 państw uczestniczących w tym programie do zbrajania. Stawką są miliardy euro i realne wzmocnienie bezpieczeństwa kraju. Zdaniem eksperta do spraw bezpieczeństwa narodowego doktora Łukasza Napiórkowskiego imperialne zakusy Rosji nie maleją, a Polska przez swoje położenie jest jej potencjalnym celem. Musimy tutaj też um, powiedzieć, że w naszej polskiej racji stanu leży to, aby mówić o tym zagrożeniu rosyjskim. E, przypomnę wszystkim, że jednak e, z, graniczymy tutaj z Federacją Rosyjską. Mamy ten e, obwód królewiecki. No i u naszego sąsiada, czyli mam na no myśli tu Ukrainę, toczy się regularny e, konflikt zbrojny. No i e, trzeba również powiedzieć, że te zakusy e, te imperialne Rosji nie maleją. Mówił dr Łukasz Napiórkowski z Uniwersytetu WSB Merito w Toruniu. Nowe wątki w sprawie giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek potwierdził, że jej prezes Przemysław Kral posiada izraelski paszport. Według ustaleń mediów mógł już opuścić Polskę i polecieć do Izraela, choć oficjalnie jego miejsce pobytu wciąż nie jest znane. Prokuratura zabezpiecza dowody, a śledztwo nabiera tempa. Sam minister przyznaje jednak, że ewentualne sprowadzenie biznesba, biznesmana do kraju może okazać się bardzo skomplikowane. Najpierw musimy mieć absolutną pewność, że pan Kral przebywa w Izraelu. Jedno jest pewne, że ma na pewno izraelski paszport, ale jak państwo wiecie, osoby, które przygotowują się do różnego rodzaju przestępstw, stosują różne metody zabezpieczania tych pieniędzy, które ukradły, czy też własnej osoby. Polska ma podpisane umowy o ekstradycję, ale wiemy też, że są państwa, które nie wydają własnych obywateli. Sprawa giełdy z zatacza coraz szersze kręgi nie obejmuje już cały kraj. Po doniesieniach o możliwym wyjeździe prezesa spółki za granicę do prokuratur zaczynają zgłaszać się kolejni poszkodowani. Wszystkie zgłoszenia są przekazywane do prokuratury regionalnej w Katowicach, która prowadzi główne śledztwo w tej sprawie. Ilu jest poszkodowanych i jakie mogą być dalsze kroki śledczych? O tym Beata Makowska z Polskiego Radia Wrocław. Prokuratura Regionalna w Katowicach śledztwo w sprawie giełdy kryptowalut Zonda Krypto wszczęła 17 kwietnia jest prowadzone w sprawie możliwości popełnienia oszustw znacznej wartości i prania brudnych pieniędzy. W momencie, kiedy śledztwo ruszyło, straty oszacowano na co najmniej 350 milionów złotych. Jednak kwota rośnie z każdym dniem. Jak poinformował nas rzecznik Prokuratury Okręgowej, prokurator Damian Pownuk, także do wrocławskich śledczych zaczęły spływać zawiadomienia o poszkodowanych w tej sprawie. Są i będą przekazywane na bieżąco do Prokuratury Regionalnej w Śledczy doradzają, aby przed zgłoszeniem sprawy poszkodowani pobrali listę transakcji. Warto też sporządzić wydruki przelewów, tak aby widoczne były numery rachunków. Prokuratura apeluje o zgłaszanie się poszkodowanych przez zonda krypto. Przed złożeniem takiego zawiadomienia należy przygotować niezbędne materiały, takie jak na z zrzuty ekranu z konta czy potwierdzenia przelewów i informacje o wypłatach, które nie zostały zrealizowane. Teraz polityczne kulisy zmian w Pałacu Prezydenckim. Nie mam nic wspólnego z dymisją Sławomira Cenckiewicza. Źródła tej decyzji należy szukać w Pałacu Prezydenckim. Tak mówi premier Donald Tusk. Sam Sławomir Cęckiewicz przedstawia jednak inną wersję wydarzeń. W oświadczeniu wskazał, że powodem rezygnacji było m.in. odebranie mu dostępu do informacji niejawnych oraz, jak ocenił, działania rządu, które miały sparaliżować normalne funkcjonowanie Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Więcej na ten temat, Sylwia Białek. Premier Donald Tusk mówił, że powody, o których napisał Sławomir Cęskiewicz nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. Chcieli go wyrzucić, dali mu dobry pretekst i jakoś im się to w głowach ułożyło, powiedział szef rządu. Pan Cęckiewicz, cokolwiek by nim nie mówić, jest człowiekiem dość szczerym i wykłada z reguły kawa na ławę, to co myśli. To jest jego niewątpliwie zaleta, ale też to zawsze wiąże się z ryzykiem, no więc go wykończyli. Ja chyba nawet domyślam się kto, ale nie powiem. Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak zaznaczył, że ze spokojem przyjął decyzję o rezygnacji Sławomira Cenckiewicza i jego zdaniem to były szef BBN-u był odpowiedzialny za złe relacje rządu z prezydentem w zakresie bezpieczeństwa. Ja nie oceniam jakichś jego poglądów, ale uważam, że wniósł jakiś fatalny, toksyczny styl tutaj do, do tych relacji obozu rządzącego rządu w sektorze bezpieczeństwa. Pełniącym obowiązki szefa BBN-u został generał Andrzej Kowalski. Dotychczasowy zastępca szefa biura. Sylwia Białek, Polskie Radio. Są zarzuty po śmiertelnym wypadku, w którym zginął poseł lewicy Łukasz Litewka. Do zdarzenia doszło wczoraj po południu. Kierowca samochodu potrącił jadącego rowerem parlamentarzystę. Polityk zginął na miejscu. Jak poinformował rzecznik prokuratury okręgowej w Sosnowcu, Bartosz Kilian... 57-letni sprawca usłyszał zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym i przyznał się do winy. Złożył dosyć obszerne wyjaśnienia, odniósł się do przebiegu tego zajścia. W ocenie prokuratora część z jego oświadczeń budzi wątpliwości. Z tego też względu zasygnalizowano mi, iż referent postępowania dostrzega przesłanki, które przemawiają za koniecznością poddania sprawy pod rozstrzygnięcie sądu. Śledczy podejmują kolejne kroki po tragicznym wypadku. Jak informuje prokuratura, posiedzenie w sprawie tymczasowego aresztu dla 57-letniego kierowcy najprawdopodobniej odbędzie się jutro. Prokurator Bartosz Kilian przekazał, że stan zdrowia mężczyzny jest dobry. Potwierdził również, że sprawca tłumaczył swoje zachowanie m.in. możliwą chwilową utratą przytomności. Balansuje on pomiędzy utratą przytomności a chwilowym rozkojarzeniem, ewentualnie też całkowitą niepamięcią co do przebiegu tego zajścia. Natomiast z pewnych materiałów, jakie już posiadamy, wnioskujemy, iż te oświadczenia mogą stanowić wyłącznie linię obrony. Śledczy studzą emocje i apelują o odpowiedzialność w ocenach. Prokuratura podkreśla, że nic nie wskazuje na działanie umyślne. Bartosz Kilian zaapelował o niepowielanie teorii spiskowych dotyczących rzekomego celowego potrącenia. Łukasz litewka był znany jako zaangażowany społecznik, pomagał setkom ludzi i zwierząt, zdobywając szerokie wsparcie i sympatię, miał 36 lat. Suma wydarzeń informacje ze świata. Stany Zjednoczone wysyłają do Pakistanu specjalnych wysłanników. Steve'a Wytkofa i doradcę prezydenta Jared'a Kushnera. Według telewizji CNN mają oni reprezentować Waszyngton w rozmowach z irańskim ministrem spraw zagranicznych Abbasem Arakjim. To kolejny sygnał intensyfikacji działań dyplomatycznych w regionie i próba wpływania na napiętą sytuację na Bliskim Wschodzie. O szczegółach z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Wizyta Arakciego w Islamabadzie była pierwotnie planowana jako dwustronna. Irański minister miał rozmawiać z pakistańskimi przywódcami, a nie z Amerykanami. Irańska agencja prasowa Irna podkreślała, że jego pobyt w Pakistanie ma charakter bilateralny, a po Islamabadzie Arakci planuje udać się do Moskwy. Nie jest jasne, co sprawiło, że Stany Zjednoczone zdecydowały się wysłać do Islamabadu swoją delegację. Wiceprezydent J.D. Vance na razie nie poleci do Pakistanu, ma natomiast pozostać w gotowości. Decyzja o składzie delegacji USA związana jest z faktem, że Iran nie wysyła Mohameda Galibafa, przewodniczącego parlamentu, którego Biały Dom traktował jako odpowiednika Wansa, Gdyby rozmowy wyraźnie postąpiły naprzód, wiceprezydent będzie gotów natychmiast polecieć do Islamabadu. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. W tle dyplomatycznych rozmów pojawiają się też głosy sceptyczne wobec ich efektów. Zdaniem iranisty doktora Jakuba Gajdy z Uniwersytetu Łódzkiego działania podejmowane przez prezydenta USA i premiera Izraela mogą przynieść skutek odwrotny do zamierzonego. W Polskim Radiu 24 ekspert oceniał, że rozejm ma przede wszystkim dać stronom czas na przemyślenie celów, które jak podkreśla wciąż pozostają rozbieżne. Rzeczywiście Islamska Republika nie miała wielkiego poparcia społecznego w przeddzień tych amerykańsko-izraelskich działań. To w momencie, kiedy one się zaczęły i jeszcze były wspierane właśnie w jakiś sposób tutaj i propagandowo przez samego Trumpa i Netanyahu, którzy wzywali do tego, żeby obalić Islamską Republikę, odnieśli w ten sposób efekt odwrotny od zamierzonego. Ostatnimi osobami, za którymi irańskie społeczeństwo pójdzie w obecnych warunkach są Donald Trump i Benjamin Netanyahu. Jakub Gajda zaznaczył, że obecna sytuacja jest znacznie bardziej skomplikowana niż przed wybuchem wojny i jego zdaniem powrót do stanu sprzed działań zbrojnych jest już niemożliwy. Wśród konsekwencji konfliktu wymienia dalszą eskalację napięć w regionie, w tym możliwą wojnę między siłami izraelskimi a Hezbollahem w Libanie. Unia Europejska nie zwalnia tempa w sprawie presji na Rosję. Szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas poinformowała, że rozpoczęły się prace nad 21 pakietem sankcji wobec Moskwy. Wczoraj państwa członkowskie porozumiały się w sprawie przyjęcia 20 pakietu ograniczeń. Według e, wojna Rosji z Ukrainą była jednym z kluczowych tematów nieformalnego szczytu na Cyprze. Kaja Kallas podkreśla, że Unia Europejska niezmiernie deklaruje wsparcie dla Kijowa i utrzymanie presji gospodarczej oraz politycznej na Rosję. Przywódcy dążą do tego, by rozpocząć pracę nad 21 pakietem sankcji na Rosję To wyraźny sygnał dla Rosji, że nie będzie mieć nad nami przewagi To też dla niej jasny sygnał, że zależy nam na Ukrainie bardziej niż Rosji i że zamierzamy ją dalej wspierać Tymczasem z frontowych realiów wojny napływają kolejne informacje o wymianie jeńców z rosyjskiej niewoli powróciło 193 ukraińskich żołnierzy. To już druga taka wymiana w tym miesiącu. Choć na poziomie dyplomatycznym Unia Europejska zapowiada kolejne pakiety sankcji wobec Rosji, to jednocześnie trwają działania humanitarne związane z uwalnianiem jeńców wojennych po obu stronach konfliktu. Szczegóły zna Paweł Buszko. Najmłodszy z uwolnionych żołnierzy ma 24 lata, najstarszy 60. Wśród tych, którzy powrócili z niewoli są też ranni. Większość to szeregowcy i sierżanci. Jest też kilku oficerów. Jak przekazały ukraińskie władze, uwolnieni byli bezprawnie przetrzymywani na terytorium Czeczenii. Wobec części Rosjanie sfabrykowali sprawy karne. Strona ukraińska w zamian za swoich żołnierzy przekazała Rosji także 193 jeńców. Ogółem od początku wojny doszło do 73 wymian jeńców. Do domów z rosyjskiej niewoli powróciło około 7 tysięcy ukraińskich żołnierzy. Paweł Buszko, Polskie Radio. W Europie kolejne działania dotyczące kontroli migracji. Wielka Brytania i Francja uzgodniły nowy plan ograniczenia nielegalnych przepraw przez kanał La Manche. Zakłada on zatrzymanie migrantów jeszcze na terytorium Francji zanim wyruszą w podróż w kierunku brytyjskich wybrzeży. Londyn ma sfinansować operację, jednak, jak podkreślono, nie przewiduje wysłania na miejsce swoich funkcjonariuszy. Porozumienie ma być odpowiedzią na rosnącą presję migracyjną i kolejne dramaty na jednym z najbardziej uczęszczanych szlaków nielegalnej migracji do Wielkiej Brytanii. Z Paryża Stefan Folzer. Na francuskim wybrzeżu nad kanałem La Manche pojawi się więcej policjantów przygotowanych do pracy w dużych grupach ludzi. Ich zadaniem będzie rozpraszanie migrantów i niedopuszczanie do rozpoczęcia przeprawy. Liczba funkcjonariuszy wzrośnie o 40%. Wielka Brytania przeznaczy na ten cel 500 milionów funtów. Dodatkowe 160 milionów funtów trafi na walkę z przemytnikami ludzi, w tym działania operacyjne, aresztowania oraz wykorzystanie dronów. Wszystko prowadzić będą służby francuskie. Wielka Brytania zapewnia finansowanie i uzależnia je od efektów. Nowe porozumienie zastępuje wcześniejsze ustalenia, które wygasły w marcu. Poprzedni system był krytykowany po nagraniach pokazujących brak reakcji służb, gdy łodzie znajdowały się już na wodzie. Teraz służby mają reagować wcześniej także wobec tzw. łodzi taksówek, które przemytnicy wykorzystują, aby ominąć patrole. Jeśli liczba przepraw nie spadnie, część finansowania zostanie wstrzymana po roku. Najbliższe miesiące, zwłaszcza lato, będą testem skuteczności nowego planu. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio. W całej Unii liczba migrantów osiągnęła najwyższy w historii poziom prawie 65 milionów osób. Ma wydarzeń. Magazyn informacyjny polskiego radia 24. Sąd okręgowy w Białymstoku zmienił wcześniejsze rozstrzygnięcie w sprawie Włodzimierza Cimoszewicza dotyczące potrącenia rowerzystki. Uchylono uniewinnienie, jednak jednocześnie sąd warunkowo umorzył postępowanie. Wyrok jest prawomocny. Do zdarzenia doszło w maju 2019 roku w Hajnówce, kiedy to według ustaleń doszło do potrącenia rowerzystki przez samochód prowadzony przez polityka. Sąd, który rozpatrywał sprawę w pierwszej instancji, uznał, że brak było dowodów potwierdzających winę oskarżonego, co do spowodowania wypadku i uniewinnił. Tymczasem sąd okręgowy w Białymstoku, który rozpatrywał apelację, powołując się na opinię biegłych, ocenił, że było inaczej. Kierowca, gdyby zachowywał się tak, jak należałoby od niego wymagać, czyli nie spóźniłby się z reakcją i hamował ekstremalnie to, miałby 97% szans na uniknięcie kolizji. Uzasadniała wyrok sędzia Ewa Dakowicz. Sąd odniósł się też do zarzutów ucieczki z miejsca wypadku, uznając, że do takiego zdarzenia nie doszło. Podchodził do rowerzystki, zapewnił jej opiekę medyczną, odwiedz ją do domu, zadbał o pojazd, żałował, że doszło do zdarzenia, przepraszał rowerzystkę. Finalnie sąd okręgowy uchylił wcześniejsze uniewinnienie Włodzimierza Cimoszewicza, jednocześnie jednak powołując się na okoliczności zdarzenia, sprawę warunkowo umorzył. Oskarżą. Nie było podczas ogłaszania wyroku. Wcześniej polityk nie przyznawał się do spowodowania wypadku, tłumacząc, że to rowerzystka wjechała na przejście. Ryszard Minko, Polskie Radio Białystok. Budzimierz Cimoszewicz to były premier, minister spraw zagranicznych, marszałek Sejmu i europoseł. Po pięciu miesiącach udało się znaleźć telefon zamordowanej Danusi z Jeleniej Góry. W grudniu ubiegłego roku jedenastolatka została zabita przez dwunastolatkę. Nie policja, a rodzice znaleźli telefon. Jak się dowiadujemy, był on zakopany w mule kilkadziesiąt metrów od miejsca zbrodni. Tato Danusi szukał go wykrywaczem metalu. Jeleniogórska policja potwierdziła, że komórkę na komisariat przyniósł rodzic. Urządzenie zabezpieczono i przekazano do sądu rejonowego. Sprawą zajmuje się Wydział Rodzinny i Nieletnich, który nie udziela informacji w sprawie toczących się czynności. Do tej pory nie jest znany motyw zabójstwa. Informował Maciej Rełkiewicz z polskiego radia Wrocław. W Warszawie odbył się protest przeciwko planowanej trasie autostrady A50. Mieszkańcy Grujca, Prażmowa i Tarczyna przyjechali przy pod siedzibę Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, by wyrazić swój sprzeciw wobec jednego z rozważanych wariantów przebiegu inwestycji. Przed budynkiem zgromadziło się około 300 osób. Jak podkreślali protestujący, tak zwany wariant tarczyński oznaczałby wyburzenie dużej liczby domów oraz znaczną wycinkę terenów zielonych. Na tym etapie inwestycja znajduje się jeszcze w fazie wyboru ostatecznego przebiegu trasy, jednak emocje wokół planów drogowych już teraz są bardzo duże. Sylwia Skulimowska, Karaluch, jestem radną gminy Prażnów. Mamy wpływ mieć na to, co się dzieje, bo my, te gminy ościenne, jesteśmy zielonymi płucami w Warszawie. Walczymy o to, żeby to poszło tak, jak było wcześniej planowane. Krzysztof Ciupak, współorganizator protestu z miejscowości Świętochów, gmina Tarczy. Jeżeli chodzi o wyburzenia, warianty typu 1, 2, 3 i Tarczyński, czyli 1A, charakteryzuje się tym, że mają minimum dwa razy więcej wyburzeń, a w niektórych przypadkach nawet trzy razy więcej niż na przykład wariant 4B. Po zakończeniu protestu organizatorzy złożyli w GDTKiA petycję podpisaną przez uczestników manifestacji. To taki moment w roku, kiedy szkolne korytarze robią się nagle cichsze na głowach, Zamiast sprawdzianów pojawia się jedno słowo – matura. Tegoroczni maturzyści właśnie pożegnali się ze szkołą średnią i wchodzą w ostatnią prostą przed egzaminem dojrzałości. Teraz już tylko powtórki, markusze i odliczanie dni, a potem sprawdzian, który dla wielu będzie przepustką do kolejnego etapu życia.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 o wiele bardziej piękniejsze. Zawsze tak jest, że cieszymy się, że kończą szkołę, a później 27 kwietnia okazuje się, że korytarze są półpuste, bo nie ma tych najstarszych uczniów, których znamy najdłużej. Dyrektor VI Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku, Dariusz Naumowicz. Pewnie, że się przywiązujemy, ale młodzież ma tylko tydzień wolnego i szybko do nas wraca. Cały maj jeszcze będziemy się spotykać. Przed abiturientami już naprawdę ostatnie dni na powtórki i łapanie oddechu. Potem rusza naturalny maraton. Egzaminy rozpoczną się 4 maja. Zasady są jasne. Każdy musi zdobyć co najmniej 30% z części obowiązkowych, czyli z języka polskiego, matematyki i języka obcego. Do tego dochodzą egzaminy ustne z polskiego i języka obcego. A teraz coś z zupełnie innej planety. Dosłownie. Lubelscy naukowcy sprawdzają, czy pszczoły mogłyby zamieszkać w kosmosie. Badacze chcą zrozumieć, które gatunki owadów poradziłyby sobie w warunkach lotu orbitalnego i jak mogłyby funkcjonować na innych planetach. Przy okazji analizują też, jakie rośliny miałyby największe szanse przetrwać w takich pozaziemskich ogrodach. Jak mówi profesor Aneta Strachecka z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, podróże w kosmos trwają długo, więc trzeba sprawdzić, czy i natura mogłaby się do nich dostosować. Dostarczenie żywności już wiemy, że nie będzie możliwe. W zasadzie nakaże je na zawołanie, więc te uprawy, których będą, będą stanowiły bazę pokarmową, czy dla człowieka, czy dla innych zwierząt, będą musiały być tam uprawiane. A żeby być uprawiane są zależne ściśle od zapylenia. No nie da się tego wyeliminować. Pszczoły, tak samo jak astronauci, muszą przejść wstępną rekrutację, mówi dr Maciej Bryś z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Klasyfikujemy, dobieramy parametry, sprawdzamy, które parametry będą się zmieniać w zależności od tych czynników środowiskowych, stresogennych, a które będą ze sobą relatywnie zależne. Więc taka rekrutacja, którą my się przeglądamy, bazuje właśnie na poziomie typowo biochemicznym i fizjologicznym. Badacze podkreślają, że jeśli eksperymenty zakończą się sukcesem, a pszczoły faktycznie trafią poza Ziemię, astronautom potrzebne będą też umiejętności pszczelarskie. Projekt realizowany jest wspólnie z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie, co tylko pokazuje, że nauka potrafi łączyć naprawdę odległe światy, od górnictwa po kosmos i pszczoły. Na razie jednak owady zostają na Ziemi, ale w nauce, jak wiadomo, granice są po to, żeby je sprawdzać, a czasem nawet zapylać w kosmosie. W wieczornej sumie wydarzeń to już wszystko. Magazyn przygotowała Kamila Kuzar. Kolejna porcja najważniejszych informacji punktualnie o północy. Radosław Siennicki, do usłyszenia. To była suma wydarzeń.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 po reklamie dwadzieścia pięć minut po godzinie dwudziestej Wieczór w Polskim Radiu 24. Miliardy na wojsko coraz bliżej. Polska ma już treść umowy z Komisją Europejską, na podstawie której będzie można realizować program oferujący tanie pożyczki na preferencyjnych warunkach. Z mechanizmu opiewającego na 150 miliardów euro nasz kraj ma dostać prawie 44 miliardy, które m.in. sfinansują systemy antydronowe, przeciwlotnicze, zestawy rakietowe, zakupy anim, a amunicji i armatochaubic. Ustawę zawetował Karol Nawrocki, ale rząd znalazł sposób, by weto prezydenta obejść. Na czym będzie polegać wdrożenie Safe w Polsce? O tym z Tomaszem Zającem, analitykiem do spraw Unii Europejskiej z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych rozmawiała Ewa Wasążnik. Nasi słuchacze mogą mieć... No pewne wątpliwości i taką mgłę poznawczą, no bo słyszymy o tym, że kwestia podpisania umowy Polski o programie SAFE to jest kwestia dni, jeśli nie godzin. No a pamiętamy wszyscy te burze wokół ustawy zawetowanej przez prezydenta Karola Nawrockiego. Jak to jest możliwe, że przystępujemy do tych prac, już do finalnego podpisania tego porozumienia, tej umowy bez zielonego światła w postaci polskiej ustawy? To jest może trochę bardziej pytanie do prawników, natomiast z tego, co ja wiem, no jednak ustawa miała zadanie przygotować, powiedziałbym, takie szersze środowisko pod te środki, więc kwestia była tego, żeby przygotować no właśnie legislację polską do tego, żeby te środki mogły zostać użyte w taki sposób maksymalny i to musiało zostać właśnie na poziomie ustawowym ustalone. No jak wiadomo, tego się nie udało, natomiast no, istnieją inne prawne możliwości tego, żeby, żeby właśnie te środki pomimo wszystko były, były przez Polskę wykorzystane. Jak te prace teraz nad wdrożeniem safe w Polsce będą wyglądać? Wiemy o tym, że rząd już ma ten szkic umowy. Słyszymy od pełnomocnik rządu do spraw realizacji programu SAFE, że przed nami no, taka wytężona techniczna praca. Co to znaczy? No z, tak jak ja to rozumiem, jest lista e, tych projektów, które były z, zgłaszane przez właśnie środowiska e, e, przez wojskowych przemysł i tak dalej. E, myślę, że to e, chodzi przede wszystkim właśnie o to, żeby te e, no właśnie, żeby te tematy, te, te, ten cel, na co te środki mają iść, żeby jeszcze bardziej dokładnie namierzyć, gdzie są te luki które są nam potrzebne. Tam, wydaje mi się, cały czas praca trwa z tego względu, że no, sytuacja jest dynamiczna i, i tutaj na pewno cały czas są nowe pomysły, na co przeznaczyć te środki, zgłaszane są zapotrzebowania, więc myślę, że ta praca teraz będzie polegała właśnie na tym takim bardzo konkretnym, szczegółowym podzieleniem, kto najbardziej potrzebuje tych środków i właśnie w jaki sposób je podzielić. Na ile program SAFE jest rzeczywiście rewolucją w Unii Europejskiej, w jej polityce obronnej? No my, myślę, że to jest rewolucja, a jak nie rewolucja, to takie trzy czwarte rewolucja, chociaż pół rewolucja, w tym sensie, że no, Unia Europejska powstała jako projekt m, pokojowy w jakiejś mierze gospodarczy, chociaż też i polityczny, m, więc to przekształcanie się m, tej organizacji międzynarodowej do no, właśnie takich biur państw, w których nagle ta obronność i wspólna m, koordynacja pewnych rzeczy związanych z taką prerogatywą typowo państwową, jaką jest obronność. Wspólna jakby postawienie tego jako jeden z priorytetów to jest w komunikatach Komisji Europejskiej, ale też Rady Europejskiej podawane jako no właśnie jeden z tych takich podstawowych celów, które teraz Unia Europejska przed sobą stawia, czyli wzmacnianie obronności, wspólne zbrojenie się, rozwijanie przemysłu obronnego i tak dalej. No to jest to naprawdę bardzo duży przełom. Warto nawet wspomnieć o tym, że traktaty unijne w ogóle teoretycznie zakazują finansowania z budżetu Unii Europejskiej zakupu śmiercionośnego sprzętu, i żeby różnego rodzaju inicjatywy na poziomie europejskim, które właśnie ten sprzęt finansują mogły mieć miejsce. Trzeba było sięgnąć po taki środek, jakim są właśnie różnego rodzaju fundusze pozabudżetowe, Właśnie po to, żeby nie łamać traktatów. Fakt, że został powołany komisarz do spraw obronności. No wszystkie te rzeczy razem moim zdaniem pokazują, że mamy ewidentnie do czynienia z, z bardzo dużą zmianą mentalną i z taką, taką zmianą, nawet bym powiedział, fundamentalną. Oczywiście to nie znaczy, że ta, tak jak powiedziałem, podstawowa prerogatywa państwowa, jaką jest um, wojsko, właśnie dbanie o obronność swojego terytorium. To nie oznacza oczywiście, że Unia Europejska i ją przejmuje. Nie, absolutnie. Chodzi tylko o to, że Unia Europejska zdecydowanie więcej wysiłku wkłada w to, żeby państwa wspierać, a w momencie, kiedy jest ta wartość dodana związana z tym, że jeżeli 27 państw, nie wiem, kupuje jakieś rzeczy, no to mają dużo lepsze warunki negocjacyjne, tak jak było na przykład w trakcie szczepionek. Więc wszędzie tam, gdzie ta wartość dodana związana z tym, że działamy razem, występuje, no to jakby dużo bardziej warto sięgnąć właśnie po te instrumentarium unijne i, i, i wydaje mi się, że właśnie Unia Europejska ewidentnie w, w tym kierunku zmierza, żeby te kolejne instrumenty tworzyć, które pomogą stworzyć no, taki lewar dla, dla poszczególnych państw, żeby, żeby właśnie ta kwestia dotycząca obronności i tych zdolności się rozwijała jeszcze bardziej. Na ile to jest uzupełnienie, a na ile alternatywa, bo nie chcę mówić o konkurencji dla Sojuszu Północnoatlantyckiego. To jest ewidentnie uzupełnienie i, i jest to w ogóle, jest taki lęk wydaje mi się wśród, wśród przywódców liderów unijnych, żeby właśnie w żadnej mierze to nie zostało odczytane jako propozycja w kontrze do NATO i jak się czyta dokumenty unijne czy słucha się wypowiedzi właśnie różnych liderów, no to tam czasem aż do znudzenia jest właśnie wrzucane takie zdanie, że to jest uzupełnienie NATO, że to, że to jest właśnie, tylko ma mieć zamiar jakby ten filar dodatkowo wzmacniać i uzupełniać dotyczący no, no, no właśnie tej, tego, tego Sojuszu północno Północnoatlantyckiego. Więc myślę, że tutaj nie ma takich, takich prób związanych z tym, żeby na to zastąpić. Natomiast no, ewidentnie wydarzenia, które mają miejsce od czasu drugiej kadencji prezydenta Trumpa wskazują, że to właśnie może nawet nie to, że Unia Europejska chce w jakiś sposób wobec NATO, czy z NATO się wycofać, ale to NATO trochę, a raczej jeden z filarów NATO jakimś Stany Zjednoczone, że to jakby ono zaczyna trochę jakby wy, wy z tego NATO się wycofywać w takim sensie właśnie na, na razie powiedzmy werbalnym, tak, ale już nie tylko dotyczącym różnego rodzaju gruźb, czy w Grenlandii dotyczących terytorium, czy właśnie jakiegoś grożenia, że, że, że się z NATO wyjdzie. Więc myślę, że jest uzasadnione, żeby w takiej sytuacji po prostu wzmacniać te, te swoje zdolności. Wzmacnianie swoich zdolności nie musi być absolutnie skierowane przeciw komuś, w tym przypadku przeciw NATO, tylko po prostu takim zabezpieczeniem się, że jeżeli faktycznie z, w, w przypadku NATO będzie problem z jego funkcjonowaniem, no to my wiemy, że, że mamy te alternatywę. Oczywiście jeszcze wiele czasu przed nami, żeby jakkolwiek te zdolności europejskie były, były podobne do tych, do tych natowskich. Natomiast jeżeli będzie tak, że jednak w, w, pomimo tych różnego rodzaju zawirowań, pęknięć w tej strukturze NATO, u, uda się je utrzymać i, i, i wróci takiego stanu sprzed prezydentury Trumpa, no to tym bardziej i wtedy te zdolności obronne europejskie będą częścią zdolności NATO i, i będą wspierały właśnie Sojusz północno -Atlantycki. To ja zapytam prowokacyjnie. Skoro mamy piąty artykuł traktatu waszyngtońskiego, który po, czasami podsumowujemy tym hasłem, jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, to po co w takim razie klauzula o wzajemnej obronie państw unijnych, czyli ten wskazany w relacji Beaty Płomeckiej, ale także wielokrotnie wymieniany przez premiera Donalda Tuska na Cyprze artykuł 42.7? Najprostsza odpowiedź, taka może um, obmijająca trochę byłaby taka, że nie wszystkie państwa należące do Unii Europejskiej należą do NATO. więc można. To nie jest oczywiście główny powód, tak żartowliwie trochę o tym mówię, ale mógłbym zasłonić się tylko tym, że mamy przecież cztery państwa. Mamy Cypr, Maltę, Irlandię i Austrię. To są państwa, które nie należą do NATO. No to nie może być tak, że one e, jakby nie są chronione. A z Tomaszem Zającym, analitykiem do spraw Unii Europejskiej z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych rozmawiała Ewa Wasążnik. Wieczór w Polskim Radiu 24 powoli dobiega końca. Dzisiejszy program przygotowały Kamila Kuzar i Agnieszka Wieczorek, a zrealizowali Paweł Szymankiewicz i Adam Waliszewski. Ja nazywam się Jarema Rożek i dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Natomiast zachęcam do tego, aby pozostać z Polskim Radiem 24. Spokojnej nocy i do usłyszenia. Powtórka programu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 Pfft. <laughs>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 Więc to jest pisarz z województwa zachodniopomorskiego, a konkretnie ze Szczecina. Pisze nam przede wszystkim kryminały. Ja czytałem jeden i, i był dobry. Także myślę, że to jest to nazwisko, które powinni państwo zapisać sobie w kajecie i prześledzić. Czyli I ta... nie tylko Leszek Herman ze Szczecina. Nie, nie tylko. Tak. I nie tylko Marek Steller. Co, coś się dzieje w mieście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 Ale Jest kto, to które bardzo... miasto zbankrutowało, czy było bliskie bankrówce? My byliśmy bardzo blisko jako Świętochłowice. No właśnie, no, no to ale... ja się coś pomyliłem. No. Nie, nie, no nie. Po, nie pomyliłeś się, ale trochę jak z Legią Warszawa, że najgorsze już chyba za nami w tym sezonie.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 Dziękuję, do usłyszenia. Do usłyszenia. Jeszcze więcej niż kryminał w naszym podcaście. Powtórka programu.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 O reklamie. Autopromocja. W kolejnym zbliżeniu będziemy łączyć perspektywy w tym, co lokalne, poszukamy spraw globalnych. Trochę absurd. Żyjemy w świecie, w którym właściwie, no cóż, naczynia połączone, w sytuacja w Argentynie wpływa na nasze talerze i wybory restauracyjne, to, co się dzieje w Azji Środkowej, decyduje o naszym rachunku za, za prąd. Nie da się dzisiaj uciec. Twierdzi Mateusz Grzeszczuk, dziennikarz i podcaster. O tym, kto kieruje dziś światem, kto i jak wpływa na nasze życie, porozmawiamy w niedzielę po godzinie 22. Jakub Kukla, zapraszam. Chiny!